とどこへ like Nie zamierzam uciekać. Nie cofam danego słowa. To moje Nindo! Ostrzegałem cię! Pozbawię cię twoich marzeń! Zejdź mu z drogi, Naruto! Uważaj! Za chwilę przegrasz zakład Twój przeklęty naszyjnik będzie mój Kiedyś zostanę Hokage em. I nie mam najmniejszego zamiaru ginąć Dobra, ciekawe czy teraz zrobisz unik Uwaga! Niemożliwe! Piąty Hokage, ryzykując życiem! Rasengan! <śmany> Przepraszam, w końcu mu się udało. Dziecko, które zna tak potężne Jutsu, to niebywałe. To niemożliwe. Udało mu się. Opanował arcytrudne Rasengan w tydzień. Jakim cudem jeszcze stoisz na nogach? Skupiłem czakrę w miejscu uderzenia Zacząłem leczenie jeszcze zanim mnie trafił Teraz już wiesz, dlaczego Lord Orochimaru tak bardzo mnie ceni Znam wiele przeróżnych Jutsu ale potrafię także szybko się regenerować. Bez względu na rodzaj rany, mogę odbudować każdą zniszczoną komórkę. Ale są pewne ograniczenia. Może mi zabraknąć czakry. Naruto nie ma takich zdolności. Wygląda na wyczerpanego. Bałem się tego. Rana jest zbyt poważna. Moje umiejętności uleczania nie pomogą. Poza tym wyczerpałem już swoją czakrę. Koła serca zostały rozerwane. Kiedy to mogło się stać? No tak. Zanim się rozdzielili, Kabuto musiał uderzyć go w serce. Weź się w garść, Tsunade. Coś do jedzenia. Robię się naprawdę głodny. Pięknij się, bo zaczniesz inaczej kumkać. Tracisz tylko czas. Jest już po nim. Ostatnimi siłami uszkodziłem sieć czakry w jego sercu. Odciąłem go od źródła mocy i od... Demona. Lisiego demona. Zabraknie mu energii, by się uratować. Mówię ci, to jego koniec. Twoja pomoc już się nie przyda. Zamknij się! Przestał oddychać. Nie. Nie. Nie... Nie... Ciemność jest coraz ciemniej. Światło gaśnie, tracę siłę. Dlaczego? Dlaczego? Nie! <śmiech> Hej. Pamiętaj, zakład. Mówiłem, że wygram. On przeżył? Zostać Hokage to było twoje marzenie, prawda? Niech się spełnią. Biedaczek, chyba z tego nie wyjdzie. Nie zapominaj o zdolnościach Sunade. Nawet się nie obejrzysz, jak postawi go na nogi. Być może, ale nie to miałem na myśli. Na twoim miejscu skupiłbym się na mnie. To mną powinieneś się martwić. Ten mały genin nie do końca jest tym, na kogo wygląda. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby Akatsuki go pojmali, ale gdyby teraz zginął... monastery Zejdź mi z drogi. Nie, posłuchaj mnie. N nie skrzywdzisz tego chłopca. Nie pozwolę ci na to. Ha, jak masz zamiar to zrobić? Spójrz na siebie, drżysz niczym liść na wietrze. Poza tym, dlaczego ty, jeden z sanninów, miałabyś ryzykować życiem dla jakiegoś genina? Chroniąc jego, chronię mój dom, wioskę ukrytą w liściach. Hmm. Naprawdę myślisz, że chronisz wioskę? Widzisz, ten chłopiec, ten młodziutki genin. Kiedyś zostanie kolejnym Hokage. Co za bzdura. Nawet jeśli, to co z tego? Kogo obchodzi Hokage? Tylko głupiec chciałby nim zostać. Zabawa w Hokage to coś dla głupców. Wujku i Twoim bracie, zdradziłabyś ich, a także samą siebie. Zapomniałaś o swoich marzeniach? Pamiętaj o zwykłych Hokage i o wszystkim, co zrobili dla wioski ukrytej wyjścia. Tylko dzięki nim nasza osada przetrwała wszystkie zawieruchy. Oni, aby zrealizować swe marzenia, byli gotowi ryzykować życie. Nie będę słuchał, jak wyśmiewa się z naszego staruszka! Nie interesuje mnie, kim jest! Zetrę jej ten uśmieszek z twarzy! Od tej pory... Ja też będę ryzykowała! Postawię na szali swoje życie! Cóż... Jeśli naprawdę chcesz ryzykować życiem dla jakiegoś głupiego chłystka, to nie będę cię powstrzymywał! Zostało mi tylko zająć się naród. PANI Tsunady! Porusza się niezwykle szybko, mimo że porządnie oberwała. Hmm. Twoja determinacja naprawdę robi wrażenie. nie wyraziłam się jasno głupcze? Powtórzę jeszcze raz! Prędzej zginę, niż pozwolę ci go skrzywdzić! <ścoughs> Już po tobie! Masz odwagę. Ale co z tego? Nadal się cała trzęsiesz. Biedactwo. Nie możesz pozbyć się strachu na widok krwi. Sama widzisz, że to bez sensu. Poświęcasz się dla małego nieznośnego chłopca, którego nawet nie znasz. I dla wioski, którą opuściłaś wiele lat temu. Co? Nie! Przestała się drżeć. Jakim cudem? Coś sobie przypomniałam. Wybrano mnie piątym Hokage wioski ukrytej w liścia. Co? Co to za znak? W końcu pokonała strach. Ale ten znak... Nie obchodzi mnie, kim cię wybrano. Może i pokonałaś swój strach, ale jakie to ma znaczenie? W twoim stanie nie masz ze mną żadnych szans! Nie! Pani Tsunade, zaczekaj! Pozwól, że opatrzę twe rany! Nie łam pieczęci! Pieczęć rezerwowa! Sztuka ninja! Mitotyczna regeneracja! Za Jutsu! Wygląda na to, że nie tylko ja w ostatnim czasie rozwijałem nowe Jutsu. To jest imponujące. Na czym polega? Moja czakra. Przez lata gromadziłam ją w miejscu tuż za kością czołową. Trzymałam ją na specjalną okazję. Z dodatkowym źródłem czakry moje ciało szybciej wytwarza nowe komórki, które błyskawicznie się dzielą. A następnie pomagają w regeneracji zniszczonych organów. Ten proces można porównać do reinkarnacji. Możesz mnie ranić tak długo jak chcesz. I tak nie zginę. Nie wspomniała o tym, że nowych komórek nie można tworzyć w nieskończoność. Im więcej się ich wytworzy, tym krócej się żyje. Panie Tsunade! O nie! To oznacza jedno! Lordzie Orochimaru! Szybko pokaż się! Zrób to szybko! Ino ino Sarutori Hitsui!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 Koczyliśmy różnymi ścieżkami, ale w końcu się spotkaliśmy. Twój czas dobiegł końca. Nie zasługujesz na miejsce wśród ludzi. <śmiech> Jak zwykle dramatyzujesz. Ludzkość. To słowo wywołuje we mnie mdłości. Ostatni raz się śmiejesz. Jutro będzie o jednego Sannina mniej. W następnym odcinku Impas. Pojedynek Sanninów.